Padła, ja, duch, stanąłem jak fontanna biała, odrywająca się ze swego zwierciadła i nuce. Kyrie eleison, chryste eleison, niby krople przezroczyste. Pod namiotem słowa.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 Więc ty, pod krzyża, stojąca boleścią, między klątwami rzeszy krwią plugawej, z ofiarą w sercu wszech mocnie niewieścią, najogromniejszej połowicy sprawy. Podejmująca wzrokiem czoło syna, gdy się ku gąbce zatrutej nagina, lub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 Zaprezentuję dzisiaj ostatni już fragment do Najświętszej Panny Marii Litania, Kamila Cypriana Norwida. Że ten, co stąpił do swego podnóża i skoron koron wybrał koronę cierniową,